Jeszcze na chwilkę uciszmy nasze serca w modlitwie. Kochany Panie, dziękujemy za Twoje święte słowo. Dziękujemy, że możemy je czytać i z pomocą Twojego Świętego Ducha możemy oglądać Ciebie. Modlimy się, byś w swej łasce i dzisiaj dał nam oglądać Ciebie. Dziękuję za ten fragment Twego Słowa, który będziemy rozważać. Dziękuję za tego nieznanego mi czarnoskórego brata, który zwiastując te Słowo poruszył moje serce. Daj mi Panie łaskę, bym zwiastując Twe Słowo mógł poruszyć nasze serca, byś Ty przez Twego Ducha poruszał nasze serca. Wypełnia je Twoją chwałą, uwielbieniem dla Ciebie, Bo jesteś. Prosimy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, Zbawiciela naszego. Amen. Na zakończenie wczorajszej. Wieczornej społeczności Oleg zaczął czytać z fragmentu, z którego ja dzisiaj pragnę zacząć zwiastować, gdyż nie dotrę do jego końca, ale tylko z Bożą łaską omówię pierwszy wiersz. List do Rzymian, jedenasty rozdział, wiersze od trzydziestego trzeciego do trzydziestego szóstego. List do Rzymian, rozdział jedenasty, wiersze od trzydziestego trzeciego do trzydziestego szóstego. o głębokości bogactwa i mądrości i poznania Boga. Jakże niezbadane są wyroki Jego i niewyśledzone drogi Jego. Bo któż poznał myśl Pana? Albo któż był doradcą Jego? Albo któż Wpierw dał mu coś, aby za to otrzymać odpłatę. Albowiem z niego i przez niego i ku niemu jest wszystko. Jemu niech będzie chwała na wieki. Amen. Czytając Słowo Boże, winniśmy zwracać pilną uwagę na kontekst, w jakim dany fragment Bożego Słowa się znajduje. Ten bliski, bezpośredni kontekst, o czym jest mowa w tych wierszach, które otaczają czytany przez nas fragment. Troszeczkę szerszy kontekst całej księgi, w której ten wiersz, czy te wiersze się znajdują. I w końcu ten szeroki kontekst Bożego Słowa, w którym w świetle całego tego Słowa odczytujemy dany fragment. Ten odczytany przeze mnie fragment znajduje się w szczególnym miejscu tego listu do Rzymian, w miejscu przejścia z jednej części listu do drugiej. Jeśli jesteście regularnymi czytelnikami Bożego Słowa, to wiecie, że apostoł Paweł w swoich listach zasadniczo zaczyna zawsze od tych Bożych prawd, od powiedzenia tego, kim Bóg jest i co Bóg uczynił. A w drugiej części listu przechodzi do tego, co w związku z tym my powinniśmy robić. Jak w świetle tego, co Bóg uczynił dla nas, jak w świetle tego my mamy żyć, jak mamy postępować. A więc jego listy zawierają, moglibyśmy powiedzieć, teorię, którą nazywamy teologią, to takie może dzisiaj w ewangelicznych kręgach słowo niezbyt popularne, raczej właśnie może nawet negatywnie je postrzegamy. Kiedy słyszymy słowo teologia, to kojarzy nam się z jakimiś niezbawionymi ludźmi, którzy studiują na jakichś tam uczelniach i dyskutują i rozmawiają o rzeczach oderwanych od rzeczywistości. Ale to słowo teologia jest dobrym słowem i chciałbym was zachęcić do innego, jeśli macie takie negatywne spojrzenie na nie, żebyście troszeczkę inaczej na nie spojrzeli jakby zrozumieli jego istotę, prawdziwą istotę. To słowo składa się z dwóch greckich słów, teos, Bóg i logia, czyli mowa, nauka. A więc teologia to nic innego jak mowa o Bogu, to nauka, o Bogu. A więc to chyba dobra rzecz. <głos> Apostoł Paweł w pierwszych częściach swoich listu, listów y, najpierw mówi o tych teologicznych kwestiach, o tym, kim Bóg jest, co Bóg czyni, a następnie przechodzi do tej praktycznej części, czyli wynikającej z teologii, Nasze chrześcijańskie postępowanie. I to samo, sam ten fakt budowy tych listów apostoła Pawła, i nie tylko, ale jego szczególnie w jego listach jest to bardzo wyraźne, widzimy, iż nauka chrześcijańska o Bogu jest ściśle związana z tym, w jaki sposób my żyjemy. Nie wolno nam rozdzielać tych rzeczy, nie wolno nam lekceważyć jednej z tych sfer i podnosić drugiej. Nie wolno nam mówić, że nieważne jest, jak wierzymy, ważne, żebyśmy tylko dobrze postępowali. To jest nierealne. Jeśli źle wierzymy, źle myślimy, to tak też będziemy postępować. Z drugiej strony są tacy, którzy no, a nie jak żyjemy, ważne w co wierzymy. Ważne jakich wielkich prawd się trzymamy. Jak ortodoksyjni jesteśmy w naszych przekonaniach. Czy rzeczywiście Pismo Święte kładzie taki akcent na nasze przekonania i prawdy wiary, lekceważąc nasze postępowanie i nasze życie? Nie. W Słowie Bożym znajdujemy doskonałą równowagę między teologią, prawdą o Bogu, Jego wymaganiami i tym, w jaki sposób my żyjemy, w jaki sposób my postępujemy. Oczywiście jest takie niebezpieczeństwo, by skupić się na wysokich, wzniosłych myślach o Bogu, i zakończyć te myśli piękną, wzniosłą modlitwą i dalej wrócić do swojego byle jakiego życia. Przed tym jesteśmy przestrzegani. Potrzebujemy jednego i drugiego. Potrzebujemy Bożej prawdy i wynikającej z niej praktyki naszego życia. Prawdziwe chrześcijaństwo łączy w sobie doktrynę, zdrową naukę i właściwe postępowanie. Naśladowcy Chrystusa myślą biblijnie i dlatego postępują biblijnie. Wczoraj Tomek mówił o fundamencie wiary. Fundamencie wiary, na którym budujemy życie wiary. I nasz fragment jest właśnie takim pomostem tego listu między tym fundamentem wiary, którym jest Bóg, Jego prawda, Jego dzieło i życiem wiary, praktyką naszego codziennego postępowania i zamiast szybko przejść po tym pomoście zatrzymajmy się na nim i oby nasze serca napełniły się podziwem zachwytem i chwałą dla Boga tak jak serca apostoła Pawła który pisał te słowa apostoł Paweł Wspiąwszy się na wyżyny poznania, nie spieszy się, aby teraz, jak to mówimy, zejść na ziemię, na równiny i doliny naszego codziennego życia. On zamierza to uczynić, ale najpierw wznosi swoje serce na wyżyny niebiańskiej chwały i raduje się z tego, co Bóg o sobie Objawił. Jego umysł nie jest w stanie zrobić już wielu dalszych kroków, gdyż jego poznanie, tak jak i nasze, jest ograniczone. Ale jego serce jest przepełnione chwałą i uwielbieniem Boga. I to jest zamierzony przez Boga, Cel zdobywania biblijnej wiedzy. Jak wiecie, sam apostoł Paweł ostrzega nas, mówiąc: Wiedza nadyma. A więc, co to znaczy, że mamy pozostać w niewiedzy? Czy wniosek taki mamy z tego wyciągnąć, że jeśli chcemy być pokorni, to bądźmy najgłupsi, jak możemy być? I wtedy będziemy pokorni, bo nic nie będziemy wiedzieć i nie będziemy mieli z czego się pysznić? Czy taki logiczny wniosek winniśmy wyciągnąć z tego ostrzeżenia? Hm. Oczywiście, że nie. Mamy ostrzeżenie, iż wiedza nadyma. Dlaczego więc Pan Bóg nam tak wiele o sobie powiedział? Dlaczego więc Pan Bóg zachęca nas, abyśmy Go poznawali? To jest życie wieczne, poznawanie jednego prawdziwego Boga, Jezusa Chrystusa, który został posłany. A więc wszyscy winniśmy być teologami, ludźmi, którzy poznają Boga, bo to jest życie wieczne. Ale Bożym zamysłem... I prawdziwym rezultatem objawienia Boga nie jest wcale nadymanie się. Jeśli prawdziwie poznajemy Boga, to się uniżamy. Jeśli prawdziwie nasze oczy zaczynają oglądać wielkość i wspaniałość i wzniosłość naszego Boga, jednocześnie widzimy naszą niskość i naszą marność i nie mamy żadnego powodu do pychy, do chluby, do wywyższania się a jedynie tak jak Izajasz, który gdy zobaczył chwałę wielkiego Boga, możemy mówić, Boże, zmiłuj się nade mną. Jestem człowiekiem nieczystych warg. nieczystego serca. Mieszkam wśród ludzi nieczystych warg, nieczystych serc. Jeśli prawdziwie poznajemy świętego Boga, Nasze serce się nie wywyższa, ale nasze serce się przed Nim uniża w uwielbieniu i w chwale. I oto się modlę, żeby Pan Bóg w swojej łasce nie tylko tutaj, ale w całym naszym chrześcijańskim życiu i poznawaniu Go. Dał nam więcej i więcej poznania swojej wspaniałości. I w świetle tego pomagania nam chodzenia w pokorze przed Nim. Apostoł Paweł w 9, 10, 11 rozdziale tego listu rozważa wybranie, powołanie, odrzucenie i ponowne zbawienie narodu żydowskiego. I dochodzi do miejsca, w którym jego umysł kapituluje w obliczu Bożej mądrości. Jest to chwalebne miejsce uznania, że Bóg wie, co robi, choć my tego do końca nie rozumiemy. Czasami w ogóle nie rozumiemy. Obyśmy dążyli do takiego poznania Boga, które rodzi w nas bezgraniczną ufność w Jego boską mądrość i Jego doskonałe plany, których tylko skrawek widzimy, które tylko w jakiejś niewielkiej, cząstkowej mierze Postrzegamy i z Jego łaski rozumiemy. William Curry, Boży posłaniec do narodów Azji, kiedy pierwszy raz wsiadł na statek, który miał popłynąć do Indii, kapitan tego statku otrzymał jakiś anonimowy list, w którym znajdowało się oczerniające oskarżenie Williama Kareya i jego współtowarzyszy i zostali wyrzuceni z tego statku i nie popłynęli w tę podróż. William Carey napisał list do swojego przyjaciela, w którym napisał takie słowa. To wszystko, co mogę o tej sytuacji powiedzieć, to to, że jakkolwiek tajemnicze są drogi opatrzności, nie mam wątpliwości, że są pod ścisłą kontrolą bezgranicznie mądrego Boga. To jest chrześcijańska perspektywa na życie i rozgrywające się wokół nas wydarzenia. Jakkolwiek tajemnicze są dla nas drogi Bożej opatrzności nie powinniśmy mieć wątpliwości że są pod ścisłą kontrolą bezgranicznie mądrego Boga Bez wątpienia drogi Bożej opatrzności są tajemnicze Jaki zajasz w 55 rozdziale pisze, znane nam, myślę, wszystkim bardzo dobrze słowa, gdzie Bóg mówi: Myśli moje, to nie myśli wasze. Co to znaczy? Wy myślicie i rozumujecie w ten sposób, ale ja myślę zupełnie inaczej. Wy sobie tak to kombinujecie, a ja mam swój plan. Wy już wiecie, już wyciągacie wnioski, już wydaje wam się, że poznaliście i zrozumieliście. Ale czy naprawdę wiecie, co ja zamierzam zrobić? Czy naprawdę rozumiecie, co ja robię w tej czy w innej sytuacji? Bóg mówi, wy tak myślicie, ale moje myśli są daleko wyższe niż wasze myśli. Moje myśli to nie wasze myśli, a moje drogi to nie wasze drogi, mówi Pan Jahwe. Lecz jak niebiosa są wyższe niż ziemia, tak moje drogi są wyższe niż wasze drogi, a moje myśli niż wasze Myśli. Nasza wiara jest poddawana wielkiej próbie, gdy musimy żyć, nie rozumiejąc tego, co ma miejsce w naszym życiu, nie mając odpowiedzi na nasze pytania nie umiejąc rozpoznać tego, co Bóg czyni w naszym życiu czy otaczającym nas świecie. Nasza wiara jest poddawana próbie, kiedy ludzie zadają nam pytania, na które nie potrafimy im odpowiedzieć, bo nie rozumiemy do końca, bo nie widzimy wszystkiego, bo nasze myśli tutaj przy ziemi, a Boże myśli gdzieś tam wysoko, jak niebiosa. Czy nadal będziemy mu ufać i kochać go i czcić, jeśli zechce z nami postąpić tak jak ze swoim umiłowanym sługą Hiobem, zabierając mu niemal wszystko, zabierając mu najbliższych, jego dzieci, pozbawiając go majątku na który pracował długie lata i który Bóg tak mu obficie błogosławił. Cóż zrobił Hiob, kiedy to wszystko na niego przyszło i kiedy nie był świadkiem tej niebiańskiej sceny, o której my czytamy w pierwszych rozdziałach. On był na ziemi tylko posłańcy przychodzili jeden za drugim, jeden za drugim i klęska za klęską, i porażka za porażką, i strata za stratą. I cóż zrobił Hiob, kiedy to wszystko na niego przyszło? Wyraził swój ból, wyraził swój żal, rozdarł swe szaty, posypał głowę popiołem, pokazał jak cierpi, jak go to wszystko boli, jak tego nie rozumie, ale padł na swoje oblicze przed Bogiem i oddał mu chwałę. Nie rozumiejąc tego wszystkiego, co na Niego przyszło. Nie wiedząc, dlaczego to wszystko Go spotkało. Oddał Bogu chwałę. Czy wierzymy, że Bóg wie, co robi? Chociaż my nie wiemy. O głębokości, bogactwa, i poznania, i mądrości Boga. To zdanie jest pełne teologicznej treści, i starając się ją zgłębić, łatwo możemy przeoczyć pierwsze. Małe słowo tego zdania. Cóż to za słowo? Widzicie je? Jest tak małe, że ciężko dostrzec. O. Po cóż to? O. Na początku. Ano, właśnie to słowo wyraża podziw, zachwyt. Zdumienie, to wołanie albo wzdychanie głęboko poruszonego serca. Nie używamy tego słowa w jakichś prozaicznych wyrażeniach. Kiedy mówimy o i coś tam dalej, to znaczy, że coś nas głęboko dotyka, coś nas głęboko porusza. Apostoł Paweł, rozważając te kwestie dotyczące Izraela, dochodzi do miejsca, w którym jego umysł okazuje się zbyt słaby, by to wszystko ogarnąć. Ale jego serce jest pełne. Jego serce jest pełne. Jego umysł może być pusty. Ale jego serce nie. Jego serce wznosi o... Bogactwo, o głębokości, bogactwa, mądrości, poznania Boga. Jeśli wpatrujemy się w Boga i Jego prawdę, nasze serca muszą napełniać się chwalebnym podziwem, zachwytem i uwielbieniem Boga. Ten wiersz mówi o niezbadaniu przez człowieka Bożych wyroków i niewyśledzeniu Bożych dróg. Bóg jest głęboki. Tak byśmy mogli ująć to, te, sens tego wiersza. To jest główna myśl tego wiersza. Bóg jest głęboki. Wiecie, kiedy mówimy, że to jest jakieś coś płytkiego, no, jest, ktoś może jakieś płytkie zdanie powiedział, albo że ktoś jest płytki, co mamy na myśli? Mamy na myśli, że nie ma w tym wielkiego sensu, nie ma to jakiejś wielkiej wartości, jakiejś wielkiej wagi. Tutaj natomiast mamy do czynienia z głębią, i to z nieskończoną głębią. Choć je, z jednej strony modlimy się o zgłębienie Bożej pełni, to z drugiej strony musimy być świadomi naszej ograniczoności i cząstkowości naszego poznania. W liście do Efezjan w trzecim rozdziale Apostoł Paweł modli się nie tylko o Efezjan, ale o wszystkich świętych, wszystkich wierzących. O to, aby doszli do pełnego poznania i pojęcia Bożej szerokości i długości i wysokości i głębokości. Ale tutaj, w tym naszym fragmencie przyznaje się do naszych Ludzkich ograniczeń w, ograniczeń w tym poznaniu. Bóg nie jest do ogarnięcia. Dzisiaj młodzież używa takiego wyrażenia. Nie ogarniasz tego. I jeśli dobrze rozumiem, to mają na myśli, że no nie rozumiesz tego, nie wiesz o co w tym chodzi. I rzeczywiście nie ogarniamy Boga. Jego głębia jest nie do zgłębienia. Jego szczyty zbyt wzniosłe dla najbystrzejszych nawet intelektów. O głębokości bogactwa. Jak bogaty jest Bóg. Co to w ogóle znaczy, być bogatym? Większość ludzi powiedziały mieć dużo pieniędzy. Hm. Ale tak naprawdę, jak się na tym głębiej zastanowimy, czy to jest rzeczywiście prawdziwe bogactwo. Gdybym miał zdefiniować bycie bogatym, prawdziwe bogactwo, to bym myślał o kilku rzeczach. Pierwsza z nich to niezależność bycie od nikogo niezależnym. Samowystarczalność. Mieć tyle, że nikogo i niczego nie potrzebuje. Być całkowicie samowystarczalny i mieć zaspokojone wszystkie potrzeby. Wszystkie pragnienia. To jest bogactwo. I według tych standardów Wszyscy ludzie to biedacy. Najbardziej zamożni ludzie mają niezaspokojone potrzeby i są zależni od innych na niezliczone sposoby. Gdyby byli niezależni, to sami by sobie wyprodukowali jedzonko, sami musieliby sobie zbudować swój dom, sami musieliby wszystko, co potrzebują. Gdy się rozchorują, sami musieliby sobie pomóc. Ale takich ludzi nie ma. Wszyscy jesteśmy zależni od innych. I wszyscy mamy niezaspokojone potrzeby i pragnienia. Tych dopiero mamy. W pełnym tego słowa znaczeniu tylko Bóg jest bogaty. I Bóg Będąc jedynym prawdziwym bogaczem wszechświata, nie jest skąpcem, ale w jego naturze jest niepohamowana hojność. Ludzie na tej ziemi, im bogatsi, może nie zawsze, może nie jest to zawsze reguła, ale myślę, że wielu im więcej ma, tym więcej chce. Im więcej ma pod sobą, tym jeszcze więcej zagarnia pod siebie. Ile można mieć, żeby było dosyć? Kiedyś zapytano Rockefellera o to. On powiedział, jeszcze trochę więcej. Jeszcze trochę więcej. Hmm. Bóg natomiast ma wszystko. Jest od nikogo niezależny. Nikogo i niczego nie potrzebuje. Wierzycie w to? Że wieczny Bóg jest całkowicie, absolutnie niezależny. Wszystkie Jego potrzeby są zaspokojone w Nim samym. Jemu niczego nie brak. On wszystko ma. Nikt z nas nie może mu dać czegoś, czego by on nie miał. Puknijmy się w głowę, jeśli tak nam się wydaje. Bóg ma wszystko. Bóg co tylko chce, powołuje do istnienia mocą swego słowa. Bóg jest całkowicie niezależny, a jednocześnie w Jego naturze jest niepohamowana hojność, pragnienie dzielenia się z innymi swoim bogactwem. Jeśli macie co do tego jakiekolwiek wątpliwości, to spójrzcie na krzyż, gdzie Bóg nie żałował swego jednorodzonego Syna, nie srebra, nie złota, nie jakiegoś bogactwa, którego mógł stworzyć Tony w jednym słowie. Ale sam przyszedł do nas w osobie swego syna i ofiarował samego siebie za nas to, że nic nie mamy mu do zaoferowania. To jest Boża hojność. To jest jego bogactwo. nie skąpstwo ale ogrom, ogrom hojności. Bóg ofiarowuje to, co ma najcenniejsze za ludzi, którzy nie mają Mu nic do zaoferowania. Są ludzie, którzy myślą, że mogą z Pana Boga zrobić swojego dłużnika. Niektórym się wydaje, że dali mu coś, za co Pan Bóg jest im coś w zamian winien. Totalnie nie rozumieją, że wszystko, co mają, od Niego otrzymali. Bóg nie jest dłużnikiem żadnego człowieka i żadnego stworzenia. Bóg nie jest niczym dłużnikiem. Jeśli coś robi, to nie dlatego, że jest winien komukolwiek, cokolwiek, ale robi dlatego, że tak chce. Robi dlatego, że jemu tak się podoba. O głębokości bogactwa. Jak wielkie jest bogactwo Bożej łaski i dobroci wobec nas, w Jezusie Chrystusie. Kto z nas zliczyłby wszystkie Jego błogosławieństwa i dary? Wybranie nas do chwały, świętości, nienaganności i miłości przed założeniem tego świata. Zanim to wszystko powstało, Bóg już przygotował wielkie bogactwo chwały dla swoich zbawionych. Przeznaczył nas do synostwa przez Jezusa Chrystusa, żeby nas upadłe stworzenia podnieść do godności dzieci bożych, synów i córki Boga. Odkupił nas z grzechu, śmierci, z mocy szatana przez krew Pana Jezusa Chrystusa. Odpuścił nam nasze grzechy dzięki bogactwu Jego łaski. Udzielił nam swojego świętego ducha. Ciągle udziela nam wszelkiej mądrości i roztropności. Pojednał nas z sobą w Jezusie i udziela nam wszystkiego, czego potrzebujemy do życia i pobożności. Zaspokaja wszelkie nasze potrzeby w Jezusie Chrystusie. To są wszystko cytaty ze Słowa Bożego, ja tego nie wymyślam. O głębokości Bożego bogactwa. I to dopiero pierwszy krok, który postawiliśmy na tym pomoście między doktryną a postępowaniem. I dzisiaj zrobimy jeszcze tylko jeden mały krok i się zatrzymamy. Apostoł Paweł dalej pisze o głębokości, mądrości i poznania, albo wiedzy Boga. Głębokość mądrości i wiedzy Boga. Poznanie to wiedza o tym, co jest prawdziwe. Rozumienie rzeczywistości. Że na przykład ten tutaj stolik nie jest zrobiony z, ze stali, nie jest z granitu, jest z drewna. Ja mam taką wiedzę, że to jest drewno i to jest prawda, to jest rzeczywistość. Jeśli ktoś z was uważa, że jest z galarety albo z piasku, to macie błędne wyobrażenie, nie macie wiedzy o tym, co to jest. A więc poznanie to właśnie wiedza o tym, co jest prawdziwe. Zrozumienie rzeczywistości, postrzeganie rzeczy i wydarzeń takimi, jakimi one naprawdę są. Natomiast mądrość to umiejętność właściwego wykorzystania posiadanej wiedzy. To jest mądrość. Żeby teraz mądrze, właściwie, żeby nie robić masła maślanego, mądrość to właściwe wykorzystanie posiadanej wiedzy. I Bóg zawsze, właściwie wykorzystuje posiadaną przez siebie wiedzę. Jak rozległa jest nasza ludzka wiedza? Ile my wiemy o nas samych, o otaczającym nas świecie? Oczywiście możemy dzisiaj sięgnąć do internetu, możemy pójść do bibliotek i zobaczyć tam wielkie księgi, które mądrzy ludzie napisali o tym, co nas otacza, o świecie, o przyrodzie, o różnych zjawiskach, co w trawie piszczy, co wysoko w gałęziach drzew, co w chmurach, co nawet poza naszą ziemią, gdzieś tam w odległych galaktykach patrzą przez wielkie lunety, i obserwują ten wszechświat ogromny otaczających nas. Ale jeśli porozmawiacie, czy jeśli poczytacie książki takich szczerych naukowców, to oni piszą, że mają dużo więcej pytań niż odpowiedzi. Że to, co wiemy o otaczającym nas świecie jest tak cząstkowe, jest tak nikłe. Jest cała masa przypuszczeń, jest cała masa założeń, na których się opieramy. I mamy wielu rzeczy, których tak naprawdę nie wiemy do końca. Jakże cząstkowe jest ludzkie poznanie i zrozumienie rzeczywistości. My sami nawet siebie samych nie rozumiemy. My sami nawet siebie nie potrafimy wytłumaczyć, dlaczego tak reagujemy, Nieraz się dziwimy, czemu ja tak się zachowałem, czemu ja to powiedziałem, czemu... Co jest ze mną? Nie wiedziałem, że taki jestem. Myślałem, że jest inaczej. Sami siebie nie znamy i nie rozumiemy. A to dopiero o zrozumieniu innych. Patrzymy na nich, obserwujemy ich. Specjaliści od psychologii twierdzą, że coś wiedzą, że coś rozumieją. Oczywiście mają jakieś zrozumienie, jakąś pozorną, po, powierzchowną wiedzę o pewnych behawioralnych naszych działaniach, naszym zachowaniu i reakcjach na różne kwestie. Ale to jest jakże cząstkowa wiedza, jakże bardzo różnimy się między sobą. Jeden zareaguje w taki sposób, a drugi w tym samym miejscu zupełnie w inny sposób. W kontraście do ludzkich ograniczeń i słabości ludzkiego poznania i mądrości stoi bogactwo Bożej wiedzy i Jego umiejętności korzystania z niej. Tylko Bóg jest prawdziwie mądry. Amen? Zadajmy sobie dwa proste pytania. Co Bóg wie? I drugie pytanie, od kiedy Bóg to wie? Proste pytania, proste odpowiedzi. Co Bóg wie? Wszystko. Nie ma niczego, czego Bóg by nie wiedział. Bóg wie o wszystkim, co wydarzyło się w całej wieczności, wstecz. Bóg wie dokładnie, co dzieje się dzisiaj, wszędzie, na całej ziemi i na niebiosach. Każde słowo, każda myśl, każda rzecz, która ma miejsce, Bóg o niej wie. Nic nie uchodzi Jego uwadze. I Bóg dokładnie wie, co się stanie. Bóg wie, co Ty pomyślisz za chwilę, co Ty powiesz, gdzie Ty pójdziesz. Co ty zjesz? W co ty się ubierzesz? Jak bardzo zmokniesz, albo i nie. Bóg to wszystko wie w najdrobniejszych szczegółach. Bóg wie wszystko, co wydarzy się, aż do końca, znaczy nie ma końca wieczności. Ale Bóg to wszystko ogarnia. Bóg to wszystko wie. Bóg zna wszystkie rzeczywiste fakty, ale nie tylko. Bóg też zna wszelkie teoretyczne opcje. Co by było, gdyby to się stało, co by było, gdyby to się stało, I jaka byłaby konsekwencja i dalsza konsekwencja i następna. Bóg to wszystko wie. My tylko się domyślamy. Gdybym zrobił tak, to byłoby tak. Ho, ho ile ludzi tak myślało i się przekonało, że wcale tak nie było. Myśleli, że zrobią tak i będzie tak, a tu wyszło coś zupełnie innego. Ale Bóg, Bóg dokładnie wie. Co by było, gdybyś poszedł tą drogą, a nie tamtą drogą? Gdyby do Ciebie przyszedł ktoś w tym czasie, a nie w innym czasie? Bóg zna wszystkie opcje, wszystkie możliwe miliony opcji. Wszystko wie. Bóg wie o wszystkim w najwyższych niebiosach. W najodleglejszych galaktykach. Nieznanych nam planetach jak również na naszej ziemi, jak i nawet w czeluściach piekła. Bóg o wszystkim wie i nic nie uchodzi jego uwadze. Wie o wszystkim w polityce, w biznesie, w sporcie, w kościele. Zna całą prawdę o każdym ludzkim sercu. Słyszy każde słowo, widzi każdy czyn i zna najskrytsze nasze myśli i pragnienia i intencje. Wszystko przed Nim jest odkryte i jawne. Wie, ile mamy włosów na głowie. Moje łatwo policzyć, ale niektórych z Was nie tak łatwo. I Bóg je wszystkie zna. Bóg dokładnie wie, ile ich macie i wiele ile za rok będziecie mieli i za dwa lata, jeśli będziecie nadal żyć. Bóg dokładnie wie, ile jest ziaren piasku na wszystkich plażach tej ziemi i wie dokładnie, ile jest kropel w najgłębszych oceanach. To jest wiedza. Bóg wie wszystko, wszystko, absolutnie wszystko. I od kiedy On posiada taką wiedzę? Boża, doskonała wiedza jest wieczna. My musimy się wiele lat trudzić, uczyć, Przypominać. I co? I ciągle zapominamy. Ciągle nam to ucieka gdzieś. Wiedziałem, wiedziałem, wiedziałem. O, nie pamiętam. Ja to szczególnie. Mam tak dziurawą pamięć. Nauczyłem się i zapomniałem. Ale Bóg nie musi się niczego uczyć. On po prostu wszystko od zawsze wie. Bóg zawsze wiedział to, co teraz wie i kiedy ten krótki wycinek wieczności, w którym my istniejemy, który nazywamy czasem, kiedy to się skończy, Bóg nie będzie wiedział niczego więcej niż to, co zawsze wiedział. O głębokości, bogactwa i mądrości i poznania Boga. Bóg jest głęboki. Jest to głębokość, której dna nie sięgnie żadne stworzenie. Dlatego, że Boża głębokość jest bezdenna. Na ziemi wszystko ma swoje dno. Niektóre rzeczy są głębokie, ale jak się tam człowiek zapuści, czy coś tam wpuści, to w końcu uderzy w dno. Ale Bóg nie ma dna. Bóg jest bezgraniczny. Jego głębokość jest niezgłębiona. Jakkolwiek głęboko uda ci się w nią zejść, pod tobą jest nadal głębia, która jest nieskończenie głębsza od tego, co udało ci się zgłębić. Jeśli Bóg pozwoli, we wtorek wzniesiemy nasze oczy na wyżyny, gdyż Bóg jest nie tylko nieskończenie głęboki, ale jest także nieskończenie wzniosły. Dzisiaj jednak zatrzymajmy się na głębi, Powstańmy i oddajmy chwałę jedynemu prawdziwemu Bogu i módlmy się, aby Jego Święty Duch, który bada głębokości Boga, oświecił oczy naszych serc, abyśmy i my byli pełni zdumienia, zachwytu i uwielbienia Boga. Amen. Panie nasz, jakże dziękujemy Ci za Twoje święte słowo, które objawiasz prostaczkom nawet. Nie tym mądrym, nie tym wzniosłym, nie tym szczycącym się wiedzą tego świata, ale wybrałeś prostaczków, prostych ludzi, aby im siebie objawić. I my za to chcemy Cię wysławiać. I prosić Cię, kochany Panie Boże, abyś w swojej wielkiej hojności Udzielał nam z Twego bogactwa chwały, z tego bogactwa wiedzy i mądrości i poznania, z Twojego niewyczerpanego skarbca łaski. Prosimy, kochany Panie, wejrzyj na nas, na naszą nędzę, na naszą słabość i udzielaj nam hojnie w Twojej wielkiej hojności. Dziękujemy za to, co w swej łasce nam dałeś. Panie, chcemy to cenić, chcemy się w Tobie radować, nie chcemy się pysznić, nie chcemy się wynosić, nie chcemy się nadymać, gdyż wszystko, co mamy, otrzymaliśmy. Nie jesteśmy autorami niczego w naszym życiu, czego nie otrzymalibyśmy z góry. Ciebie, kochany Boże, wywyższamy, Ciebie wielbimy, i modlimy się, byś w swej łasce objawiał nam się bardziej, abyśmy miłowali Ciebie z całych serc i abyśmy czcili Ciebie i chlubili się Tobą. Amen. Zachęcam jeszcze bracia, siostry do modlitwy, do dziękowania Bogu i modlitwy.